Dzieje apostolskie, rozdział dwunasty. A w owym czasie podniósł król Herod rękę, aby trapić niektórych ze zboru. A Jakuba, brata Jana, zabił mieczem. I widząc, że się to podobało Żydom, umyślił pojmać i Piotra. A były dni prześników, którego też pojmawszy wrzucił do więzienia, poruczywszy go czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, chcąc go po święcie paschy wyprowadzić ludowi. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, a zbór gorliwie modlił się do Boga za nim. A gdy go już miał wyprowadzić Herod, spał owej nocy Piotr między dwoma żołnierzami, związany dwoma łańcuchami i stróże przed drzwiami strzegli więzienia. I oto anioł pański przystąpił, a światłość zajaśniała w więzieniu, a trąciwszy w bok Piotra obudził go mówiąc, wstań prędko i opadły łańcuchy z rąk jego. I rzekł anioł do niego, opasz się i powiąż obuwie swoje. I uczynił tak. I rzecze mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. I wyszedłszy, szedł za nim i nie wiedział, że prawdą jest to, co się przez anioła działo, lecz mniemał, że widzenie widzi. A gdy minęli pierwszą straż i drugą, przyszli do bramy żelaznej wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. I wyszedłszy przeszli ulicę i zaraz odstąpił anioł od niego. I Piotr przyszedłszy do siebie rzekł Teraz wiem prawdziwie, iż posłał Pan anioła swego i wyrwał mię z ręki Heroda i ze wszystkiego oczekiwania ludu żydowskiego. A namyśliwszy się, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie ich było wielu zgromadzonych i modlących się. A gdy Piotr zakołatał do drzwi przysionka, Wyszła służąca imieniem Rodę, aby nasłuchiwać I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła drzwi Ale wbiegłszy, oznajmiła, że Piotr stoi przed sienią A oni rzekli do niej, szalona jesteś Ona zaś twierdziła, że tak jest A oni rzekli, anioł jego jest Ale Piotr nie przestał kołatać A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się a skinąwszy na nich ręką, aby umilkli, opowiedział im, jak go pan wywiódł z więzienia i rzekł oznajmijcie to Jakubowi i braciom. I wyszedłszy udał się na inne miejsce. A gdy rozedniało, był rozruch niemały między żołnierzami. Co się stało z Piotrem? A Herod zaś kazał go szukać i nie znalazłszy go, kazał więc przesłuchać stróżów i wyprowadzić ich na stracenie. A wyjechawszy z Judei do Cezarei, Przebywał tam A miał on zatarg z Tyryjczykami i Sydończykami Ale oni jednomyślnie przyszli do niego I zjednawszy sobie blasta podkomorzego królewskiego Prosili o pokój Dlatego, że kraina ich miała żywność z posiadłości królewskiej A dnia oznaczonego Herod Oblekłszy się w szatę królewską I siadłszy na sędziowskiej stolicy Wygłaszał do nich mowę A lud wołał Boży to głos, a nie człowieczy i natychmiast uderzył go anioł pański, dlatego że nie dał chwały Bogu. I będąc stoczony od robactwa, wyzionął ducha. Lecz Słowo Boże wzrastało i rozmnażało się. A Barnabasz i Saul, spełniwszy posługę, wrócili z Jerozolimy, wziąwszy z sobą Jana, którego nazywano Markiem.